Wybiła szesnasta. Dwójka? Jesteś na miejscu. Paweł Łysak. Przed mikrofonem na zatłoczonej Delijskiej ulicy Janka Kantyżenko czas na wiadomości kulturalne. Ensemble Correspondence zainauguruje dziś wieczorem festiwal Actus Humanus Resurrectio. Muzycy pod kierownictwem Sebastiana Dose wykonają młodzieńsze kantaty Jana Sebastiana Bacha. Koncert będzie miał miejsce w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, zapowiada dyrektor festiwalu Filip Berkowicz. Młody Bach i jego kantaty pisane w Milhausen w latach 1706-1707, które budują też taką historię od straty po zmartwychwstanie. Później przenosimy się już do Dworu Artusa, gdzie wystąpi między m.in. Thalys Hollars, Odecaton pod dyrekcją Paolo da Cola czy Akademia Bizantina pod dyrekcją Ottavia Dantone z fenomenalnymi solistami. To w kolejnych dniach festiwalu Actus Humanus Resurrectio, transmisja dzisiejszego koncertu zespołu Ensemble Correspondents w dwójce o godzinie 20. Zostajemy w Gdańsku, w zbrojowni sztuki należącej do Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Można tam bowiem oglądać wybór prac dyplomowych Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. To coroczna wystawa, która pozwala trzymać rękę na pulsie trendów, mówi jej kurator Marcin Zawicki. W tym roku zauważalne jest to, że wracamy chyba do takiego bardzo tradycyjnego obrazowania, do obrazu malarskiego na płótnie, do prostokątnych prac, które wiszą na ścianach, bo w dużej większości ta wystawa jest takim powiedzmy typowym pokazem malarstwa, co nie znaczy oczywiście, że jest jakimś nudnym czymś czy wstecznym, bo widzimy postawy tutaj bardzo różne, odpowiadające na najróżniejsze potrzeby współczesności. Otwarta wczoraj wystawa prezentuje skondensowane fragmenty prac dyplomowych aż 32 młodych artystów i artystek wybranych przez nich samych. To głównie tradycyjne malarstwo, które uzupełniają aneksy, instalacje multimedialne i prace rysunkowe. Żyjemy w erze nadprodukcji obrazu. No to jest chyba jasne dla każdego, kto w ogóle funkcjonuje dzisiaj na świecie. I ta nadprodukcja się w jakimś takim tempie geometrycznym, mam wrażenie, pogłębia z dnia na dzień. Jest tych obrazów coraz więcej od kiedy AI funkcjonuje już tak z grubej rury. No to jest po prostu... Niesamowity napływ i zasyp tych obrazów jakości bardzo różnej, raczej kiepskiej. No i stąd jest to przemyślenie, że warto szkolić czy kultywować takie tradycyjne myślenie o jakościowym obrazie po prostu. A no, Wydział Malarstwa jest tym właśnie miejscem, w którym się tym przede wszystkim zajmujemy od zarania. Wystawę Młodego Malarstwa z Gdańska, czyli dyplomów z roku 2024-2025, będzie czynna w Gdańskiej Zbrojowni Sztuki do 3 maja. Wstęp na nią jest wolny. Najważniejsze są zrozumienie i społeczna akceptacja, a nauka to jedna z najlepszych form rehabilitacji. O potrzebach osób z autyzmem z okazji przypadającego jutro, 2 kwietnia ich Światowego Dnia, mówili dziś uczestnicy niebieskiego marszu, który przeszedł ulicami Radomia. Z okazji dnia autyzmu. Jesteśmy tolerancyjni, jak myślisz? Większość ludzi tak, no ale niektórzy niestety nie. Po to są te marsze, żeby im pokazać, hmm. że powinno się? Tak. Katarzyna Ziętek, Stowarzyszenie Karuzela. Nie ma już klasy, gdzie nie byłoby dziecka z autyzmem. Pracy jest jeszcze bardzo po prostu dużo. A czy macie w klasie uczniów, którzy mają autyzm? Ja mam, proszę pani, ja mam, proszę pani, znaczy ja mam taką odmianę, ja mam zespół Aspergera. No wybuchy czasami, mam sobie nie radzę z owocjami, na przykład, nie wiem, nie poradzę sobie z lekcjami. Mam wszyscy, czy z autyzmem. I jak sobie radzić? jakie są te wasze relacje? Spoko, tylko czasami ma takie napady typu i trzeba uspokajać. Lubuję ją na przykład przytulę. Działa? Czasami tak. Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na to, że w tej chwili jedno na sto dzieci ma zaburzenia w spektrum autyzmu. W Wilnie otwarto wystawę poświęconą polskim i litewskim patronom bieżącego roku. To planże ekspozycyjne w dwóch językach, które zostały umieszczone na ogrodzeniu kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Matki Bożej przy ulicy Franciszkańskiej na Starówce. Są na niej sylwetki polskich patronów, czyli m.in. Jerzego Kiedrojcia, Róży Czapskiej, Mieczysława Foga, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Stanisława Staszica czy Andrzeja Wajdy, z kolei patronami roku na Litwie są dysydent polityczny Bales Gajauskas, biskup Motiejus Valancius, pisarz, działacz społeczny XIX-wiecznej Litwy, litewska grupa helsińska dla upamiętnienia 50. rocznicy jej założenia oraz litewskie radio, które podobnie jak polskie radio w tym roku obchodzi setną rocznicę działania. Na tym kończymy Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości jutro o 7 rano i śledzenia ich na naszym portalu. Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena zaprasza na 30. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Beethoven, przełom klasycyzmu i romantyzmu. 13 festiwalowych dni, 11 koncertów symfonicznych, 3 koncerty kameralne, recital fortepianowy. Warszawa, 22 marca, 3 kwietnia. Partner główny LOTTO, mecenas Orlen. Partner G-City, T-Mobile Polska.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 Dofinansowane ze środków miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reklama. Tu program drugi polskiego radia, już prawie 7 minut po 16.00. <zysk> Elżbieta Szymkowska, Wojciech Ciarka, Krzysztof Dziuba i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Wybieram Dwójkę. Jest środa, 1 kwietnia, to 91 dzień roku. Imieniny obchodzą Grażyna, Irena, Hugon, Katarzyna, Teodor, Tomasz i Zbigniew. Dziś Międzynarodowy Dzień Ptaków i prima aprilis, czyli jak wiadomo dzień traktowania wszystkiego śmiertelnie poważnie. My dziś wybieram dwójkę z pełną powagą. Będziemy rozmawiać między innymi o Bolesławie Prusie. O 16.30 moim i Państwa gościem będzie Iwona Kinsler, autorka książki Prus. Ukryte życie pisarza. Ile Aleksandra Głowackiego było w Wokulskim? Dlaczego Prus milczał o swoim życiu prywatnym? I jak bardzo różniło się ono od powszechnie znanego wizerunku poczciwca. Między innymi te Wątki pojawią się w rozmowie. Odwiedzimy dziś też Teatr Osterwe w Lublinie, który świętuje 140 urodziny. Tu siedziała niejaka, modrzejewska Helenka. Tutaj była garderoba reprezentacyjna. Przedzielona parawanem, prawda, z jednej strony Helenka, z drugiej ładności wielka gwiazda z oceanu przyjechała. Przyzwyczajona była do takich warunków. O Chylenie Modrzejewskiej i innych wybitnych postaciach związanych z lubelską sceną więcej usłyszą Państwo w drugiej godzinie naszego spotkania, w której odwiedzimy też Radom i wystawę Andrzej Wajda Noc Czerwcowa. Wybieram dwójkę, opowiemy też o końcu pewnej epoki. To nie było tylko wydarzenie z podręcznika. To byli prawdziwi ludzie, prawdziwe emocje i to było coś szalenie istotnego dla tego pokolenia, które przeżyło stan wojenny. Szczegóły już za kilka chwil, a jeszcze w tej godzinie zabierzemy też Państwa do Krakowa na wystawę Suknia jednak zdobi człowieka w Muzeum Narodowym. Na deser jak co dzień przegląd prasy zagranicznej i cykl Wolne Słowo, Wolna Europa, w którym o witkacym opowie Czesław Miłosz. Taki jest plan na dziś, a zatem zaczynamy. Non cry il farfallone amoroso Notte, e giorno, dintorno, girando Delle belle turbando e riposo Narcisetto adoncino d'amor Delle belle turbando e riposo Narcisetto adoncino d'amor Non piavrai questi bei pennacchi Quel cappello leggero e galante, quella ciuła, quell'aria brillante, quel vermiglio, don esco color, quel vermiglio, don esco color. Non ti avrai, quei pinnacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. tra il amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbano e riposo, narcisetto Adoncino d'amore, delle belle turvando e riposo, Narcisetto Adoncino d'amore, tra guerrieri con farmacco. Ranno stacchi, stretto sacco, schioppa e spalla, ora il fianco, la dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, quel tonore, poco contante, poco contante, poco con Ed invece del tango, una marcia del tango. Per montagne per Valloni. Con le neve salironi al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che ne tutti i tuoni alla orecchia fanno fischiare. Non avrai quei pennacchi, non avrai quel cappello. Quella Non piattrai Nel baria brillante Non piattrai farfallone amoroso Notte e giorno d'intorno girando Le belle tribone riposo Narcisetta doncino d'amor Belle belle, turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor, che ruvina la vittoria, alla gloria militar, che ruvina la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. To włoski baryton Andrzej Schuen w Ari Figera z opery Wesele Figera Wolfganga Amadeusza Mozarta. Artyście towarzyszyła Orkiestra Mozarteum. I to dobry moment, by przypomnieć, że inna znakomita opera Mozarta, czyli czarodziejski flet, będzie przedmiotem obrad płytowego Trybunału Dwójki w tę niedzielę, czyli w samą Wielkanoc. I to będzie wydanie wyjątkowe, bo jubileuszowe, czterechsetne. A przed nami teraz wybieram dwójkę, krótka lekcja historii. Pierwszą tonę węgla w kopalni Oheim wydobyto w 1900 roku. Pod tą nazwą zakład funkcjonował przez ponad dwie dekady. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, w tym Brynowa, który dwa lata później został dzielnicą Katowic, nazwę kopalni spolszczono na wujek. I pod tą nazwą w pierwszych dniach stanu wojennego zapisała się w historii Katowic i w historii Polski. Wczoraj coś się definitywnie skończyło, o czym z Karolem Chwastkiem, historykiem z Centrum Wolności i Solidarności, rozmawia Jakub Kukla. Spoglądamy na ikoniczny budynek z czerwonej cegły z napisem kopalnia Wujek. Miejsce szczególne, miejsce ikoniczne. Co wczoraj tu się wydarzyło? Wczoraj nastąpił swego rodzaju koniec 127-letniej historii kopalni, ponieważ wczoraj ona przestała funkcjonować. Co prawda, to nie to, że ona zniknie i już nic tutaj nie będzie, bo ona nabierze nowego życia. Ta przestrzeń zostanie przekształcona. Niektóre elementy z tej kopalni nadal będą przypominać o tragicznych wydarzeniach, które pewnie kojarzą się każdemu Polakowi, czyli wydarzenia ze strajku i pacyfikacji kopalni Wujek z grudnia 81 roku. Czyli to nie jest tak, że koniec funkcjonowania kopalni mógłby oznaczać przy okazji koniec tego miejsca? Tak na pewno nie jest. Jest spore grono osób i instytucji, które stara się, żeby z tego miejsca powstało coś nowego, żeby nadać mu zupełnie nowe oblicze i nowe życie. Czy w takim razie tym ostatnim dniem należy się przejmować? Czy to jest raczej coś, co powinniśmy rozpatrywać w kategoriach symbolicznych? Przede wszystkim to, że wczoraj zakończyła działalność oficjalnie kopalnia Wujek czy oddział, ruch już wujek, ponieważ to było połączone, z kopalnia Staszic z wujek, to nie znaczy, że to jest nagle tama i już nic więcej tu nie będzie. Nie, będzie coś innego, ale z poszanowaniem tych tradycji i tej historii, która ta kopalnia miała. Teraz teren kopalni do wczoraj i obecnie też. Jest niedostępny dla ludzi z zewnątrz, dla mieszkańców. Jest ogrodzony, jest ochrona, to jest zakład pracy chroniony, nie da się na niego wejść bez odpowiedniej zgody i przepustki. My chcemy, aby to było miejsce, które będzie dla mieszkańców, które włączy się w przestrzeń miasta Katowice. Jakie są najbliższe plany? Co wiadomo? Wiadomo, że był konkurs na stworzenie projektu nowej funkcji tego miejsca. Została wybrana no, najlepsza zdaniem komisji oferta. No i powoli będzie tutaj ta zmiana następować. Na pewno niektóre budynki kopalni Wujek, które są istotne dla historii, ponieważ na przykład mają ze 100 lat albo istotne dla tej historii Pacyfikacji Kopalni Wujek, tragicznych wydarzeń z grudnia 8.1, one pozostaną i one w części już są częścią Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, jak na przykład łaźnia łańcuszkowa i będziemy starać się, żeby nadać jej znowu nową funkcję, żeby pokazać ją y, społeczeństwu, żeby można było ją zwiedzić, zobaczyć, dotknąć tej historii, która tutaj jest. Tu w centrum przy kopalni Wujek pojawiają się młodzi ludzie. Jak reagują na te historie sprzed kilkudziesięciu lat i na samo zjawisko jakim jest kopalnia? Przede wszystkim widać, że jakby świadomość czym jest kopalnia, czym jest ciężki przemysł jest coraz mniejsza wśród młodego pokolenia. To na pewno. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju historie martyrologiczne są trudne w odbiorze dla młodzieży. No niemniej to co tutaj się działo 40 parę lat temu to była walka o to czym my wszyscy żyjemy, o demokrację, o wolność o to, żeby państwo się bogaciło i młodzież, która wcześniej nie ma zielonego o tym pojęcia, dzięki naszej instytucji zaczyna nabierać świadomości, że to nie było tylko wydarzenie z podręcznika. To byli prawdziwi ludzie, prawdziwe emocje i to było coś szalenie istotnego dla tego pokolenia, które przeżyło stan wojenny. Czy tylko mi się wydaje, czy rzeczywiście kopalnia Wujek kończy działalność w ciszy? No, jesteśmy dzisiaj akurat w takim momencie, w którym odbywa się uroczystość zamknięcia kopalni. Oczywiście to nie jest tak jak zazwyczaj, że wyjeżdża na powierzchnię ostatnia tona węgla, ponieważ tutaj węgiel już nie wierzy od kilku lat. Więc jest to troszeczkę inne zakończenie, ale ja szczerze mówiąc, będąc tu w środku tych wydarzeń, nie czuję, że to się odbywa w ciszy. Ja mam wrażenie, że dla tej społeczności, która tutaj żyje, która była od lat związana z kopalnią Wujek, historia, która dzieje się za płotem tuż obok nas była szalenie istotna i do dzisiaj taka pozostaje i podejście górników do swojego zakładu pracy jest absolutnym fenomenem, szczególnie tych górników ze starszego pokolenia, którzy traktują kopalnię, tom czy też inne, w których pracowali jako taką swoją małą ojczyznę, jako taki swój dom. Jakby nie rozmawiając z tymi ludźmi, tego nie da się zrozumieć. Dopiero oni pokazują, jak istotna, jak ważna dla nich była ta praca tutaj i w ogóle kopalnia jako taka. Na Śląsku kopalnie to przecież często w przeszłości była jedyna żywicielka rodziny i to całe pokolenia tu pracowały. Więc to jest miejsce, które cały czas, niezależnie od zmian, które następują, które są nieuchronne, jest miejscem szalenie ważnym dla ludzi, którzy byli w przeszłości związani z tą kopalnią. Teren po kopalni Wujek ma przekształcić się w obszar łączący funkcje mieszkaniowe, usługowe, społeczne i kulturalne. O tych planach z pewnością będziemy Państwu w dwójce jeszcze opowiadać. Frank Brale i Ensemble Exploration w skercu z kwintetu fortepianowego Adur Antonina Dworzaka. 23 minuty po godzinie 16 wybieram dwójkę, powracamy teraz do sensacyjnej wiadomości, którą podaliśmy dziś w poranku dwójki jako pierwsi. Mariusz Szczegieł, znany reportażysta, dziennikarz i pisarz, porzuca literaturę faktu i już wkrótce zadebiutuje w charakterze poety. Jego debiutancki tom poezji nosi tytuł Ekstaza, miłosna ekstaza. Wczoraj byłem w parku, prawda? Teraz jest wiosna, warto chodzić do parku i w tym parku obserwuję sobie ludzi, prawda? I obserwuję starsze osoby, które karmią wiewiórki, obserwuję młodych, którzy kochają się, no i właśnie miłość, wracamy do miłości. I mam taki wiersz, to 17 sierpnia 2022 roku zapisałem... Całując. Proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma się. Żeby państwo nie myśleli, że taki jestem tylko zdawkowy, to mam pewne wiersze troszkę dłuższe, wiersze nierymowane. Ta ekstaza, miłosna ekstaza poprzez mózg, mózg mi się wsadza, to był tylko appendix do tej poezji, która nie jest rymowana. Więc mam taki wiersz, który poświęciłem księżycowi. Księżyc został skompromitowany przez poetów. Pamiętam taki esej Jacka Denela, który po prostu pisał, że jeśli poeta użyje słowa księżyc, to się kompromituje. Nieprawda. Chcę przywracać poezji pewne pojęcia I postanowiłem napisać o księżycu Księżyc patrzy dziś na mnie, jakby znał wszystkie moje sekrety I trochę się nimi nudził Rozlewa mleczne światło po parapecie mojego niepokoju Jak tanie wino w zbyt czystej szklance Jest taki samotny, aż chciałoby się uwierzyć, że to ja go pocieszam Ale on tylko wisi, okrągły i obojętny Jak myśl, której nie potrafię dokończyć nie wiem jak państwo, ja z dużą niecierpliwością czekam na ten debiutancki tom poezji Mariusza Szczygła. Więcej, więcej tej miłosnej ekstazy nam potrzeba. Nie o poezję, a o życiorysie jednego z najwybitniejszych polskich prozaików. Już za moment będę rozmawiać z autorką jego najnowszej biografii, a przed nami teraz kilka chwil z prawdziwie kocią muzyką. Zawet Szwarckow i Victoria de Los Angeles w duecie kotów Joaquina Rossiniego. Jak państwo słyszą to nagranie live, co tam się musiało dziać na tej scenie, to tylko możemy sobie wyobrazić. No tak, duet kotów, czy wybieram dwójkę będziemy mieli także coś dla psiarzy. To dobre pytanie. Wszystko się okaże. A tymczasem już 16.29. Gość dwójki. W Polskiego Radia w Gdańsku jest już Iwona Kinzler, pisarka, popularyzatorka historii, autorka wielu biografii, w tym tej najnowszej Prus Ukryte Życie Pisarza. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu na wstępie zaznaczę, mimo, że dziś prima aprilis, to będziemy trzymać faktów w tej naszej rozmowie, choć akurat ta książka może dostarczyć wielu zaskakujących informacji, bo pani już we wstępie zaznacza, że Aleksander Głowacki, to prawdziwe nazwisko Bolesława Prusa, był osobą dość skrytą, zmagającą się z wieloma demonami. Czy właśnie to sprawiło, że pani postanowiła prześledzić jego życiorys? Czy może jednak jednak zdecydowały o tym fascynacje literackie, może sięgające jeszcze czasów szkolnych, bo przecież to w tym okresie większość z nas po raz pierwszy ma styczność z twórczością Prusa. I nie, ja w ogóle lubię biografię, lubię czytać o, o ludziach i, i pokazywać moim czytelnikom y, takie smaczki, ukryte y, historie, o których, y, o których czasami nie wiedziano. Tak było w przypadku i Konopnickiej, i Dąbrowskiej. Y, pisałam też o Naukowskim, y, Żeromskim czy, czy Sienkiewiczu, więc ten plus jakby się tutaj komponował. Dodatkowo y, mamy przecież... Y, Yy, niedługo będzie premiera dwóch filmów lalki, więc pewnie część czytelników chciałaby poznać yy, historię jego autora no jest to, jest to ciekawa postać bo, bo, bo, ma, bo ma tajemnicę. Yy, tak jak było w przypadku innych pisarzy to właśnie pokazywanie tych, yy, tych historii, o których się nie mówiło jest dla mnie takim najciekawszym, najważniejszym wyzwaniem żeby zainteresować czytelnika postacią no nie tuzinkową, bo to, to większość tych pisarzy miała życie no takie dosyć yy, ciekawe, trudne. Takie życie miało też... pisza. Mhm. No być może tak jest, że właśnie z takich trudnych doświadczeń w jakiś sposób rodzi się, czy kształtuje także talent literacki. O to chciałam zapytać, bo, bo no, trudne miał życie Aleksander Głowacki od takiej niełatwej sytuacji rodzinnej, tułania się jako dziecko od krewnych do krewnych, po późniejsze. W czasie nastoletnim traumatyczne doświadczenia związane z uczestnictwem w powstaniu styczniowym. Pani właśnie w tym okresie upatruje wielu późniejszych problemów, także tych ze zdrowiem psychicznym. Prusa? Z pewnością tak, chociaż fobie tak naprawdę twierdzi się, że dziedziczymy jakby w genach, czyli jest to jakaś przekazywane przez, przez geny lęki, których zasnali nasi przodkowi. Jest to, jest to jedna z teorii niewykluczona, że stąd się biorą, ale u, u Prusa ta jego agorafobia zwiększyła się na skutek doznanych no nieprzyjemnych zdarzeń, doszło do takiej bójki na otwartym placu, na placu teatralnym w Warszawie i, i, i po tej bójce, po tym ym, jego, no napadli studenci tak naprawdę i, i, i troszkę poturbowali. Ta jego fobia przed otwartą przestrzenią się bardzo nasiliła, ale miał też y, takie bardzo silne okresy depresji, y, złych humorów, złych nastrojów, y, być może to było spowodowane dzieciństwem, a później właśnie udziałem w powstaniu styczniowym, które było jego udziałem. I do końca życia on się borykał z tymi fobiami i, i do końca życia był troszeczkę tak ostrożny w tym manifestowaniu patriotyzmu, tak jak to robił Sienkiewicz. On uważał, że nie potrzeba nadstawiać karku, trzeba jakoś ogarnąć tą rzeczywistość tak, jak ona jest. Nie bez powodu Prus jest uznawany za jednego z najważniejszych pozytywistów. I to właśnie chyba ta, ta trauma, te bolesne doświadczenia powstania styczniowego przyczyniły się do tego, że on nabrał silnej niechęci do takich romantycznych zrywów, gestów, pustych słów, prawda? Tak, bo on zobaczył, że z tego powstania właściwie nic nie było. Jako 17-letni chłopak brał udział. On był taki ideowy, tak samo jego brat Oleś też yy, też yy, nie, nie, nie stronił od tego rodzaju wyzwań. To, to było po prostu w ich charakterach. Ale zobaczył, że to, to był cały wysiłek na próżno. Stracono wiele no, młodych ludzi. Straciło życie. Ta cenzura carska się jakby zaciśniła jeszcze bardziej, bo i szkolnictwo ucierpiało, i, i posługiwanie się językiem rosyjskim zostało na szerszą skalę jakby wprowadzone. Szkoły zamykano. Jemu się zdarzyło mieć półroczne wakacje. Na, tylko dlatego że zamknięto szkoły. Więc no, ucierpiało całe społeczeństwo. Wielu ludzi straciło życie, a on stracił zdrowie. Proszę Państwa, on był ranny w tym powstaniu. Miał ranę na karku no i przede wszystkim uszkodziło mu proch szczelniczy, uszkodził mu mocno wzrok. Więc on do końca życia chodził w ciemnych okularach, był krótkowzroczny, miał problemy wzrokiem i kiedy zaczął pisać na maszynie, to Uczył się metody bezwrokowej, po prostu jakby w obawie też, że jak nie będzie mógł, nie będzie widział, to będzie tą metodą bezwrokową mógł pisać. Pani w bardzo ciekawy sposób opisuje to, jak te problemy ze wzrokiem mogły przełożyć się także na język literacki Bolesława Prusa. I w ogóle wiele jest nawiązań do jego tekstów, także tych dziennikarskich, bo nie zapominajmy, że Bolesław Prus był znakomitym dziennikarzem, ale wiele tych kolejnych okresów życia pani też ubarwia fragmentami z jego książek. Czy można powiedzieć, że wiele... Właśnie jego doświadczeń czy, czy wspomnień można odnaleźć na kartach chociażby powieści czy, czy opowiadań? Tak, a przede wszystkim felietonów. Pamiętajmy, że jego felietony, które były w warszawskiej prasie publikowane, naprawdę pokazywały problemy warszawiaków tamtego okresu, problemy tych biedniejszych ludzi. On był bardzo wrażliwy na, na, właśnie na, na, na biedę, na, na to, że ludzie żyją nie w takich warunkach, że pracują nie w takich warunkach i, i, i on, on był na to szalenie uczulony, na, również na los. Dzieci. W dawnych czasach normalną metodą wychowawczą było bicie dzieci. On doświadczył tego prawdopodobnie od swojej babki, która go wzięła pod opiekę po śmierci matki, kiedy miała trzy latka jakieś. Wychowywała go przez kilka lat i, i nie stroniła od, od właśnie wymierzania kar cielesnych. Później był ubójostwa którzy też pewnie go tam czasami przetrzepali mu w skórę, bo on był bardzo takim no, bystrym chłopakiem i, i, i takim żwawym, żywym nie dającym się poskromić I, i to wszystko pokazał później i w felietonach i w literaturze jak zajmować się dziećmi nie można tak, nie można być, nie można, pokazywał jak, jak, jak to bardzo oddziałuje na psychikę takiego małego dziecka i, i, I cały czas był na nie, chociaż nigdy z y, swoją żoną Oktawią dzieci się nie doczekał, ale miał inne historie z dziećmi. No to musi pani wyjaśnić, co ma pani na myśli. No więc, y, y, kiedy okazało się, że z Oktawią nie mogą mieć dzieci, y, w pewnym momencie zaadoptowali, za, zaopiekowali się małym Emilkiem. Milek był... Y, y, synkiem y, siostry Oktawi, która zmarła przedwcześnie. I kiedy do nich trafił, no został ich, oni zostali jego rodziną zastępczą. On pokazywał tego Emilka, psujaka. Chłopiec, co by nie wziął do ręki, to podobno wszystko psuł, ale wcale go za to nie karano boleśnie, tak jak, jak, jak sam Prus tego doświadczył, tylko po prostu chowano przed nim wszelkiego rodzaju sprzęty, a szczególnie maszyna do pisania to była już oczko w głowie Prusa. Natomiast i on pokazał tą postać w kilku miejscach. W, li, w literaturze, natomiast y, y, on trafił do rodziny Prusa w takim troszkę nieodpowiednim momencie, bo Bolesław był wtedy zauroczony Oktawią Rotkiewiczową, która została później żoną Żeromskiego. Zajmował, był opiekunem prawnym jej córki Henryki i nie bardzo go, akurat, To nie był dobry moment, żeby opiekować się dzieckiem dla niego. Też miał swoje problemy zawodowe, wyjeżdżał do Nałęczowa. I, i, i on właściwie troszkę nie, nie za bardzo wychowywał to dziecko. Głównie zajmowała się nim Oktawia. Yy, chłopak przebywał u nich w rodzinie do pełnoletności, jak już był dorosłym mężczyzną, młodym bardzo. Miał problemy troszeczkę psychiczne, w jakieś depresje prawdopodobnie też okresowo wpadał i popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo po rozmowie ze swoją narzeczoną, która go odtrąciła, ale, ale to nie było powodem samobójstwa, bo on przed, wychodząc z domu już zostawił listy do swoich przybranych rodziców, że, żeby nikogo nie winić, że, że, że, że ich przeprasza i, i, i żeby nie winili za to yy, dziewczyny. I to była jedna taka historia, która się odcisnęła na, na, na Prusie, bo, bo on pokazywał później tego chłopaka w różnych, yy, w różnych swoich utworach. Natomiast pod koniec życia, kiedy on już miał tam 40 parę lat, pod 50 był, yy, zauroczył się zupełnie inną kobietą, Anielą, yy, żoną lekarza w Nałańczowie i yy, kiedy ona jeszcze miała męża, nie odwzajemniała jego zalotów, yy, trzymała go troszeczkę na dystans, chociaż ja bardzo się zaprzyjaśnili. Natomiast kiedy jej mąż zmarł po, po, yy, po chorobie, po problemach psychicznych też, yy, między nimi nawiązała się więź bardzo intymna i urodziło się dziecko. Dziecko nie urodziło się w Polsce, ona go wywiozła, pojechała w ciąży do Finlandii i wszystkim opowiadała, że przywiezie z Finlandii sierotę, osierocone dziecko. I faktycznie w dokumentach wpisano, że rodzice nie znani, a ojcem krzesnym został Bolesław Prus, bo to był jego syn Jan Bogusz i on zupełnie oszalał na punkcie tego dziecka. Był tak zauroczony i Oktawia, jego żona również y, z czasem y, no, z zgodziła się na to, żeby chłopiec był ich w życiu, bo po śmierci Emilka, y, jeszcze chciała te swoje instynkta macierzyńskie na kogoś przelać i w ten sposób Prusowie zostali przybranymi jakby rodzicami dla, dla, dla syna Prusa, chociaż byli w wieku dziadków. I, I faktycznie dali mu wiele miłości podczas tych jego pierwszych lat, kiedy dorastał. Bo niestety Prus dosyć szybko y, zmarnie, doczekał dorosłości swojego syna, ale zostawił mu testament, majątek. Najpierw to miało być jedna piąta, a reszta żona, a później była to jedna czwarta, a reszta przeznaczył dla swojej żony Oktawi. No i stąd wiemy również z badań genetycznych, które później już przeprowadzono, że to był jego Syn. Wiele takich jest historii czy wątków, które jakoś nie wpisują się w ten powszechny wizerunek Bolesława Prusa jako takiego statecznego, nieco wycofanego, może nawet trochę nudnego y, twórcy. Mnie na przykład też zaskoczyło że nie można powiedzieć, że słowo było mu pisane, bo on tak naprawdę od wczesnej młodości był zafascynowany matematyką i to z nią wiązał swoją przyszłość. Pani też y, odnajduje w jego, no nie tylko książkach, ale jak wspomniałyśmy także w Felietonach tej twórczości dziennikarskiej, y, znamiona takiego analitycznego, chłodnego, ścisłego umysłu? Absolutnie tak. On był poza tym matematyczny i zafascynowany techniką, wynalazkami. Maszyna do pisania była obecna tylko w jego życiu. Sienkiewicz i Żeromski, którzy byli mniej więcej jego rówieśnikami. No oni, oni, tego, oni tego nie mieli. Żeromski był troszkę młodszy, ale nigdy nie pisał na maszynie, on pięknie kaligrafował i uważał, że to wystarczy a Prus lubił takie nowinki techniczne jak rower został wynaleziony to on też się zaraz zaopatrzył w rower i jeździł i zachęcał wszystkich w swoich felietonach do, do takich wycieczek rowerowych. No i później, kiedy y, pierwsze aparaty fotograficzne się pojawiły, on również sobie kupił aparat, robił zdjęcia i był zafascynowany tymi nowymi wynalazkami. Również kolej parowa go interesowała. No, takie nowinki, które, y, y, które, które się pojawiały, to, to, y, to były absolutnie domeną tego, tego pisarza. Można powiedzieć, że jego najsłynniejszym dziełem jest powieść Lalka. O niej też sporo ostatnio się mówi w kontekście, tak jak pani zresztą wspomniała, filmu, też planów serialowych. Nawet wczoraj, Wybieram Dwójkę, recenzowaliśmy spektakl właśnie na podstawie tego tekstu. Mam wrażenie, proszę mnie poprawić, jeśli pani ma inną, inne um, odczucia, że jest Lalka i długo, długo nic, kiedy, kiedy myśli o twórczości Prusa. Czy to takie ponowne zainteresowanie właśnie tym dziełem może się przełożyć na zainteresowanie także jego innymi dziełami? Być może tak. Dlatego też teraz w tym momencie wydaliśmy biografię Prusa, bo... bo Chcąc oglądać lalkę, czy obejrzawszy już lalkę, yy, każdy będzie chciał no, dowiedzieć się coś, coś bliżej o pisarzu, bo ta Warszawa u, u Prusa została tro, troszeczkę przeinaczona. Yy, nie pokazano tej całej rusyfikacji, tak jakby patriotycznie pokazywano, jakby ta Warszawa była taka bardziej polska, a nie była. Natomiast nie wiem, czy lalka jest najważniejsza. Dla Polaków na pewno tak, bo tam jest pokazana i Warszawa, i ta polskość, i ten patriotyzm taki. Nie ma w ogóle Rosjan. Pokazany jest koniec, jakby upadek szlachty, a, a początek tej nowej warstwy mieszczańskiej. I, i tych kupców, tych osób takich bardzo energicznych i, i które robią potrafić interesy. Zmienia się po prostu epoka pozytywizmu, zupełnie w całym rozkwicie. Natomiast Faraon jest taką książką też, y, która była tłumaczona na wiele języków jeszcze, y, kiedy Bolesław Prus żył. Także ja myślę, że te dwie powieści, a trzecią taką y, krótszą już rzeczą to była Anielka. Która też się myślę odcisnęła. Emancypantki. No ja myślę, że tych tytułów jest troszeczkę, ale dla nas najważniejsza chyba lalka i, i faraon. Ja tak. Ja tak to widzę. No, zresztą filmy się też przyczyniają do, do popularności niektórych dzieł literackich. To w kontekście Faraona. No, absolutnie. Oczywiście. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wiele, wiele jeszcze do odkrycia z tej fascynującej biografii Bolesława Prusa. Iwona Kincler, autorka książki Prus. Ukryte życie pisarza. Gościła dziś w dwójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu. Do widzenia. Trzecia część kwintetu klarnetowego Bedur w opracowaniu na orkiestrę Karla Marie von Webera. Grała Academy of St. Martin in the Fields, drogował Kenneth Silito, a w charakterze solistki mistrzyni Sabine. Meyer. 9 minut pozostało do 17. Suknia jednak zdobi człowieka, obwieszczają twórcy nowej wystawy w Muzeum Czapskich, Muzeum Narodowego w Krakowie. Na wystawie prezentowane są przykłady historycznych ubiorów, władców duchowieństwa, możnowładstwa i szlachty oraz grup mieszczaństwa i chłopstwa. To ilustracje w ponad 60 księgach z kolekcji muzeum od czasów wynalazku Gutenberga do wieku XVIII. Z kuratorką wystawy Agnieszką Peżanowską rozmawia Justyna Nowicka. Zdobi czy nie zdobi, człowieka szata, za chwilę będziemy filozoficznie traktować temat, ale najpierw zapytam o samą koncepcję wystawy tutaj w Muzeum Czapskim. Muzeum Czapskich dysponuje dużą kolekcją starodruków, czyli ksiąg wydanych do 1800 roku. Od początku, czyli od Gutenberga. Po, niestety nie mamy ani jednej pozycji Gutenberga. Natomiast w tych księgach, poza ważnymi treściami, są także ilustracje. I te ilustracje skłoniły nas do wysegregowania takiej grupy, która pokazuje, jak zmieniał się ubiór. Ludzi w ciągu no, 300 lat, bo cały XVI, XVII, XVIII wiek, bo taki jest mniej więcej zakres czasowy wystawy. Jedna czy dwie pozycje pochodzą z pierwszych lat XIX wieku, ale odzorowują sytuację z końca lat, ostatnich lat XVIII wieku. Suknia jednak zdobi człowieka.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 wyróżniali się pośród narodów. No, wiemy, to takie retoryczne trochę pytanie, bo były pewne fenomeny i zjawiska. Inaczej, czy znajdziemy odzwierciedlenie tego gustu polskiego do stroju w, tak, w książkach? Tak, znajdziemy, ponieważ mamy tutaj całkiem sporo ubiorów ludzi z Polski, ale mamy także ludzi, Polaków, a jakże, ubranych z cudzoziemska. Bo to, to rozróżnienie między strojem polskim a cudzoziemskim istniało na pewno od XVI, jeśli nie wcześniej w wieku. Natomiast tutaj jest taki dobry przykład. Król Zygmunt August jest przedstawiony w stroju włoskim. No tak. Czy nas to dziwi? Nie nie, nie, nie dziwi. Natomiast strój włoski w, w tamtym czasie oznaczał się tym, że mężczyzna nosił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 Ja używam słowo suknia w znaczeniu nie sukni damskiej, prawda, balowej czy tam jakiejś innej, tylko w, w, w sensie wierzchniego okrycia, ale nie całkowicie wierzchniego. Bo na tą suknię, którą na przykład był żupan dla mężczyzny w XVI wieku, zapinany na wiele guziczków, jeden po drugim, bardzo często jubilerskiej roboty, bo to były złote wysadzane kamyczkami guziczki, narzucano kontusz z wylotami, czyli rozciętymi rękawami i cały ten strój tego mężczyzny powiewał. On był w stanie wskoczyć w tym y, stroju na konia. Wspaniały to musiał być widok. A, cudowny. Majtające w powietrzu y, wyloty kontusza, do tego poły kontusza, y, kawałki żupana. No po prostu jeden wielki y, miks y, tkanin.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 Żupan na bywał raczej, no ale nie rozmaicie to bywał bogatszy oczywiście miał wszystko wzorzyste, jedwabne, szczyżone aksamity i nie wiadomo co jeszcze, uboższy ubierał się w sukno mniej lub bardziej cienkie w zależności od pogody i do tego, i do tego farbowane zapewne w domowych warunkach na takie bardziej bure kolory, ale niemniej to było wszystko kroju podobnego. Czyli strój, jeśli dobrze rozumiem, na ogół czemuś służył, nie tylko temu, żeby się schronić dobrze, przed dobrze, chłodem. Dobrze, dobrze odziać i, i zabezpieczyć. Tak, strój służył w wyróżnieniu klasy społecznej, do której się miało szczęście lub nieszczęście należeć. Przez wiele lat, to możemy obserwować właśnie w ilustracjach starodruków, Odzorowywano i portretowano, bo nie, nie robiono żurnali mód, portretowano osoby, które są z najwyższych klas społecznych. Władców, najwyższych urzędników dworu królewskiego i państwowych, duchowieństwo, zwłaszcza to wyższej kasty, czyli biskupów, papieży, mieszczan niektórych. Wyjątkowych, bardzo ważnych. Tam sobie dalej oglądniemy jak wyglądał strój Heweliusza, astronoma i piwowara gdańskiego z XVII wieku. I dopiero w wieku XVIII, pod koniec wieku XVIII zaczęto się interesować strojami pospólstwa, czyli chłopstwa. Suknia jednak zdobi człowieka. Na obejrzenie tej wystawy w Muzeum Czapskich w Krakowie jest czas do lata, ściślej do 9 sierpnia, a o tym, że już wiosna przypomną nam teraz Jacques Luzier i jego zespół.